Psalm 73 rozpoczyna się słowami zaiste, naprawdę, rzeczywiście Bóg jest dobry dla tego, kto jest prawy. Dla tych, którzy są czystego serca. Zaprawdę, tak jest. Bóg jest dobry dla tych, którzy są prawi i którzy mają czyste serca. Jeśli dzisiaj pragniemy doświadczyć dobroci Boga, jeśli dzisiaj chcemy skosztować, jak dobry jest Pan, to jakże ważne jest, abyśmy byli w gronie tych, którym Bóg może okazać swą dobrość. Abyśmy byli w gronie tych, którzy mogą doświadczyć, że On jest dobry. Wiesz, to nie jest tak, jak wielu ludzi mówi, Bóg jest miłością, Bóg jest dobry i bez względu na to, jaki człowiek jest, Bóg kocha każdego taki, jaki jest, akceptuje każdego taki, jaki jest, i po prostu nieważne, jacy my jesteśmy, nieważne jak żyjemy, ważne, że Bóg jest taki dobry, taki miłosierny, taki łaskawy. Każdy może do Niego wyciągnąć ręce i Bóg w tej łasce swojej, swojej dobroci daje. W jakiejś mierze jest to prawdziwe, ale w jakiejś mierze jest to fałszywe? Słowo Boże ostrzega nas przed takim człowiekiem, czy przed takim życiem, czy przed taką postawą, Przyjścia do Boga z własnym grzechem, z nieczystym sercem, z nieprawością i oczekiwania, że Bóg będzie to błogosławił. Bóg mówi, że brzydzi się ofiarami bezbożnych. Bóg brzydzi się takim uwielbieniem z nieczystych serc. Serc, które nie doświadczyły pokuty, nie doświadczyły przemiany, nie doświadczyły oczyszczenia. Zaiste, prawdziwie Bóg jest dobry dla tego, kto jest prawy, kto ma czyste serce. Wielu ludzi czyta te słowa i zaraz robią rachunek sumienia. Co zrobili, czego nie zrobili, czy są godni, żeby zbliżyć się do Boga na podstawie tego, czego dokonali i swoją prawość upatrują w tym, jak prowadzą swoje życie w takim sensie, że jakie za nimi uczynki stoją, jakie za nimi dokonania stoją. Ale jeśli w takiej sprawiedliwości chcemy zbliżyć się do Boga, jeśli chcemy przyjść do Niego i powiedzieć, Panie Boże, nie jestem taki zły jak ten, jak tamten, zobacz, że staram się w tej sferze, zobacz, że to robię, że tam to robię, że tutaj, jeśli chcemy z czymś takim przyjść, przyjść do Boga i to jest cała nasza sprawiedliwość i to jest cała nasza czystość, Bóg patrzy na to i mówi, stoisz w splugawionej szacie. Twoja sprawiedliwość to za mało. Pan Jezus powiedział, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i Faryzeuszu, a wiecie, jaka była ich Sprawiedliwość. Mam nadzieję, że wiecie, jak się starali. To za mało, to za mało. Nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Potrzebujemy czegoś więcej. Potrzebujemy być tak sprawiedliwi, jak Bóg jest sprawiedliwy, i tak czyści, jak On jest czysty. Tylko z takimi sercami możemy zbliżyć się do Niego. I mając tylko taką prawość, możemy doświadczyć, jak dobry jest. Problem człowieka jest taki, że My chcemy wszelkimi siłami wyprodukować naszą sprawiedliwość, wszelkimi siłami dokonać czegoś niemożliwego. Bóg zaś oferuje nam swoją sprawiedliwość i swoją dobroć. Ofiaruje nam doskonałą sprawiedliwość i absolutną czystość naszym Panu Jezusie Chrystusie. Przez Jego ofiarę, przez Jego śmierć, przez dzieło krzyża oferuje Tobie i mnie czyste serce. Ofiaruje Tobie szatę sprawiedliwości, w której możesz stanąć przed Bogiem i możesz Go wielbić, możesz Go czcić. Ofiaruje Tobie przemianę Twego wnętrza, tak aby z tego wnętrza przemienionego mogły popłynąć rzeki wody żywej, aby Twoje życie mogło rodzić owoc sprawiedliwości, aby Twoje uczynki i Twoje postępowanie mogły podobać się Bogu. Dalsza część tego psalmu pokazuje nam pewne rozterki, w życiu psalmisty, który uświadamia sobie, że Bóg jest dobry dla sprawiedliwego. Bóg jest dobry dla człowieka, który ma czyste serce. Uświadamia sobie, że Bóg jest dobry dla takich ludzi, a jednak patrzy wokół i widzi bezbożnych, którym się dobrze powodzi. Widzi bezbożnych, dla których Bóg też jest dobry. Wiersz czwarty mówi, nie mają żadnych utrapień. Zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Nie doznają znoju śmiertelników i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Dlaczego? Psalmista sobie zadaje to pytanie. Przecież Bóg jest dobry dla tych, którzy są prawi, dla tych, którzy są czystego serca. Dlaczego więc bezbożnym tak dobrze się powodzi? Dlaczego więc tym niegodziwcom tak dobrze się wiedzie? Wierz 12 mówi, oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Oczywiście wiemy, że nie wszyscy bezbożni mają taki los i psalmista myślę też o tym wiedział. Ale akurat nie w tym okresie swojego życia jego oczy kierowały się na tych szczęśliwych tego świata. Może naoglądał się tych seriali, może naoglądał się tych wiecie, filmów, gdzie po prostu tak sobie żyją, bawią się, tak wszystko się układa, od jednego romansu do drugiego romansu, po prostu jedzą. Piją, lulki palą, po prostu zabawa na całego, życie wesołe, tłuści, zdrowi. Może, może na coś takiego się napatrzył i, i myśli sobie, Boże, coś jest nie tak. Dlaczego Ty im błogosławić? Dlaczego tak im się powodzi? Oni podnoszą ku niebu swoje gęby, a ich język pełza po ziemi. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, ich serce jest pełne złych myśli. Dlaczego im jest tak dobrze? Wiecie, kiedy takie myśli przychodzą do naszego życia? Kiedy nam nie jest dobrze. Kiedy nam jest ciężko. Kiedy nas spotyka doświadczenie po doświadczeniu i czytamy takie słowa o tym, że Bóg jest dobry, że Bóg jest miłosierny, że Bóg jest łaskawy, a nasze życie jakoś nie wydaje się tego dowodzić. A dlaczego mnie to spotyka? A dlaczego ja się z tym zmagam? A dlaczego, Boże, wołam do Ciebie i Ty mi nie odpowiadasz? A ten drugi, trzeci bezbożnik, tak mu wydaje się dobrze jest. Mimo, że do Ciebie się nie modli, mimo, że Ciebie nie słucha, mimo, że Tobie nie służy. Dlaczego, Boże, tak jest? To jest bardzo ważny moment w naszym życiu, bracia, i siostry, kiedy coś takiego przeżywamy. Kiedy zmagamy się z tego typu pytaniami i zastanawiamy się, tak jak psalmista, czy na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje, czy na próżno? Albowiem co dzień znoszę ciosy, co dzień znoszę ciosy, jestem smagany każdego rana. To jest ten moment, kiedy jest tak ciężko patrzeć na powodzenie bezbożnych i mówić, że Bóg jest dobry, że Bóg wie, co robi, że Bóg jest miłosierny, że Bóg jest łaskawy. Jest trudny moment. Łatwo wtedy jest się pośliznąć, łatwo jest wtedy zboczyć, łatwo jest załamać ręce, Łatwo jest powiedzieć, a to wszystko nie ma sensu, ja nie będę się więcej starał, ja nie będę więcej się wysilał, ja nie będę więcej szukał Boga, to nie ma sensu. I psalmista mówi, o mało nie pośliznęła się moja noga. Mówi, chciałem to zrozumieć, Wiesz 15, wiersz 16, chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało. I do dzisiaj nie jest to łatwe. Wielu ludzi się z tym zmaga. Problem zła jest jednym z największych problemów, z jakimi się zmagamy. Problem cierpienia, problem doświadczeń. Dlaczego właśnie tam, gdzie najwierniej służą Panu Jezusowi, dlaczego tam tak wiele cierpienia muszą znosić? Nie jest to łatwe. Jest to temat, od którego wielu chce uciec. Jest to temat, którym wielu w ogóle się nie chce zajmować. Bracie, nie mów mi tego. Ja mam dosyć swoich problemów, ja mam wiele dosyć swoich utrapień, ja mam dosyć mojego własnego. Podwórka. A co ty mi jeszcze wiesz, opowiadał o tych innych, którzy gdzieś tam daleko cierpią i znoszą takie niewymowne udręki, utrapienia. Nie jest to łatwe. Psalmista mówi: Niezwykle trudne mi się to wydało. Ale psalmista wiedział, że trzeba się zmierzyć z tym tematem. Nie był jak wielu którzy w takich sytuacjach uciekają i którzy odrzucają to wszystko i którzy mówią, a Bóg, nie, nie nie ma Boga, koniec z tym. Nie. Psalmista zmagał się z tym i czytamy, że w końcu dotarł do tajemnic Bożych. Mówi, to wszystko było niezwykle trudne, dopóki nie dotarłem do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem ich kresu. Jeśli bracia, siostry chcemy uciekać od takich trudnych pytań, pozostaniemy bardzo płytkimi ludźmi. Ale jeśli stawimy czoła tym trudnym pytaniom, jeśli będziemy szukać, jeśli będziemy wołać do Boga, jeśli nie zatrzymamy się zarówno w naszym własnym doświadczeniu, jak i doświadczeniu innych, będziemy szukać Boga, pytać się Boga. Wierzę, że doświadczymy tego, co doświadczył tutaj psalmista, że Bóg otworzy przed nami w jakiejś mierze swoje tajemnice, dlaczego tak jest. Pomoże nam zobaczyć, rzeczy troszkę z innej perspektywy, niż mamy tendencję, aby myśleć. My mamy tendencję myślenia dzisiaj, teraz, tutaj i ewentualnie jutro troszeczkę do przodu. Natomiast Bóg czasami pozwala nam, podnosi nas troszkę wyżej i pozwala nam zobaczyć rzeczy z troszkę dalszej perspektywy, tak jak tutaj. I psalmista widzi coś więcej niż tylko ich doczesne dzisiejsze powodzenie, tylko ich doczesne dzisiejszą zabawę. To, co właśnie tak, tak blisko przed naszymi oczyma, co tak się wydaje nas zaślepiać przed czymś większym. I mówi, stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę, jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi, tak Ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich Mrzonkami. Oto dzisiaj wydaje się, że stoją na skalę, ale prawda jest taka, że stoją na śliskim gruncie. Oto dzisiaj wydaje się, że mają pewny dom, ale przyjdzie dzień, że to wszystko rozleci się w druski. Przyjdzie dzień, że to jak sen piesznie, że cała ta zabawa i cała ta życiowa radość, całe to powodzenie obróci się w płacz i biadanie i smutek, i żal. I abyśmy to widzieli, bracia, siostry, abyśmy mieli taką perspektywę patrzenia na życie, abyśmy wiedzieli, że nasze dzisiejsze cierpienie, nasze dzisiejsze staranie, nasze dzisiejsze podążanie za Chrystusem, nasze poleganie na, Chrystusem, na Chrystusie ma wielką zapłatę. Jest wielkie bogactwo Chrystusowe, które jest naszym udziałem z Jego łaski i jest wielka kara za odrzucenie Chrystusa. Za zlekceważenie tak wielkiego zbawienia, które Bóg nam zgotował. Jest śliski grunt tego świata, na którym szatan mówi, że można bezpiecznie budować. Ale jest to kiepska inwestycja. I kiedyś, kiedy przyjdzie zapłacić za to wszystko, okaże się, że nie była to warta inwestycja. Psalmista, gdy to wszystko jakoś Bóg dał mu w sobie przemielić, rozważyć, rozsądzić, mówi, byłem głupi. I nierozumny, wiesz, dwudziesty drugi. Byłem jak zwierzę przed Tobą, bo przecież jam zawsze z Tobą. Tyś ujął prawą rękę moją, prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Jakież zdrowie, jakież powodzenie, jakież rozkosze tego świata mogą równać się z tym, co nam zostało darowane z tym, co Bóg w swojej łaskawości dał każdemu z nas w Jezusie Chrystusie. On jest zawsze z nami, prowadzi nas, udziela nam swojej rady, a potem przyjmie nas do swojej chwały, do swojej rozkoszy. Czymże to jest w porównaniu z tym, co ten świat może nam dać? Co jest tak niepewne, co jest tak chwiejne, co jest tak słabe. Co widzimy nawet tych, którzy to mają tak naprawdę, kiedy bliżej się im przyjrzymy. Nie tak jak tu psalmista popatrzył na nich, na tą całą fasadę ich radości, ale jeśli troszeczkę bliżej się im przyjrzymy i widzimy tą frustrację ich życia. Widzimy te narkotyki, którymi zabijają swoje zmysły, żeby nie, nie czuć tego bólu, nie czuć tej frustracji, którą przeżywają. Kiedy zobaczymy, co się dzieje z ich rodzinami, z ich relacjami, z ich bliskimi. Jaka tam jest nędza, nawet wśród tych możnych tego świata, tych bogatych tego świata, tych wielkich gwiazd tego świata. Iluż z nich tak marnie, marnie, marnie kończy. Iluż z nich dopiero gdzieś tam dzisiaj dowiadujemy się z jakichś plotek, czy z czegoś tam wychodzi na jaw, że te, te wielkie, sławne gwiazdy prowadzą jakieś podwójne życie, że na scenie to są inni ludzie, a za kulisami to są ludzie, którzy leczą się o psychoanalityków. Biorą leki nasenne, żeby zasnąć. Jakaś uda, jakaś bajka. A my, Bóg ujął naszą rękę, jest zawsze z nami, prowadzi nas i obiecuje nam przyjąć nas do chwały. Bracia i siostry, oby nasze oczy były otwarte, szczególnie w tych trudnych chwilach, kiedy szatan przychodzi i maluje przed nami te fałszywe obrazki, próbuje nam zasłonić to bogactwo Chrystusowe, i namalować przed nami jakąś bajkę tego świata. Kogóż mam w niebie? Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? Na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje umiera. Tak, ciało i serce umiera. Jesteśmy jak ta trawa, tak? Wczytaliśmy ostatnio, którą wiatr powieje już nas nie ma. Dzisiaj pięknie kwitniemy, a za chwilę już jesteśmy przekwitnięci. Wszystko idzie w dół. To wszystko umiera, chociaż to wszystko marnieje, to jednak Bóg jest opoką, jest tą skałą mojego serca i moim działem na wieki. Bo to ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. To też wiedzmy o tym, bracia, siostry. Pamiętajmy o tym. Bóg dał nam wielkie zbawienie, Bóg okazał nam wielką łaskę. Ale tak jak starzy bracia mówili, to nie początek, ale koniec zbawia. Ale taka, takie wielkie uproszczenie jest. Ale Pan Jezus mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Możesz zacząć, możesz przeżyć okres euforii, ale ważne jest, czy wytrwasz z Jezusem. Czy będziesz trzymał się Jego ręki czy On cię zachowa przy sobie. Czy będziesz do Niego wołał, czy będziesz do Niego lgnął. Czy będziesz ciągle sobie uświadamiał, że jesteś cały czas zależny od Niego. I cały czas będziesz podążał w wierze, w ufności, w Syna Bożego, który Cię umiłował i wydał samego siebie za Ciebie. Pamiętajmy, że Bóg wytraca tych, którzy nie dochowują wierności. Tych, którzy porzucają nadzieję i ufność, którą mieli na początku. Ci, którzy stają się rozbitkami w wierze. Ci, którzy w tych okresach próby, doświadczenia, nacisku, a czasami w okresie nawet powodzenia, odwracają się od Boga, porzucają Go. W tych Bóg nie ma upodobania. Oby nasze wyznanie było takie, jak tutaj jest na końcu psalmisty. Lecz moim szczęściem, moim szczęściem jest być blisko Boga. Mam nadzieję, że jest to waszym szczęściem, bracia, siostry. Że nie jest to waszym nieszczęściem, że jeszcze nie tkwicie w łóżkach. Że nie jest to waszym nieszczęściem, że jesteście tutaj z Bożym Ludem, aby chwalić Boga, aby podziękować mu za wszelkie jego łaski i dobrodziejstwa w naszym życiu i doświadczenia i trudności, aby modlić się o nas samych i o innych, którzy są w utrapieniu, aby słuchać Jego słowa, aby uczyć się Jego dróg, aby nasza noga się nie pośliznęła, abyśmy nie dali się ogłupić temu światu, nie dali się ogłupić ułudzie bogactwa, przyjemności, rozkoszy tego świata. Grzechowi, który tak łatwo usidla, ale abyśmy prawdziwie rozkoszowali się naszym Bogiem, abyśmy byli wpatrzeni w to bogactwo Chrystusowe i tą wielką zapłatę. Moim szczęściem być blisko Boga pokładam w jachwę, w moim Bogu, nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Powstańmy, proszę do modlitwy. Panie, jakże potrzebujemy, byś na nowo i na nowo przypomina nam o wielkim bogactwie chrystusowym, o wielkim zbawieniu, które nam zgotowałeś, o wielkiej łasce, jaką nam okazałeś, o tym wielkim darze przebaczenia naszych grzechów, oczyszczenia nas naszych win, zdjęcia z nas, naszej brudnej szaty, przeodziania nas w sprawiedliwość i to sprawiedliwość Bożą, udzielenie nam darów łaski, Twoje prowadzenie, Twój głos, który do nas kierujesz, wyrwanie nas z naszej pustej religijności, z naszej uczynkowości, z naszych cielesnych starań, by się Tobie w taki czy w inny sposób przypodobać, albo z naszej obojętności wobec Ciebie. Boże, prosimy, byś dał nam oczy, które widzą z tej Twojej perspektywy, abyśmy nie żyli jak ludzie tego świata, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Abyśmy żyli tą nadzieją zmartwychwstania, nadzieją Twego Królestwa, nadzie nadzieją wejścia w pełne dziedzictwo świętych. I obyśmy dzisiaj, podążając za Tobą, Panie, dokładali wszelkich starań, aby Tobie się podobać, aby Tobie wiernie służyć, aby tę łaskę, którą nam udzielasz, dobrze wykorzystać, aby ta sprawiedliwość, którą nam dałeś, rodziła owoc sprawiedliwości wszelkiej naszej myśli, słowa i uczynku. Prosimy, kochany Panie, byś i dzisiaj przemawiał do nas, byś i dzisiaj dotykał naszych serc, byś i dzisiaj prowadził nas tą wąską drogą. Jeśli gdziekolwiek zbaczamy z tej drogi, byś napomniał nas, byś naprostował nas, byś uzdrowił nas. Prosimy, kochany Panie, niechaj Twoje imię będzie uwielbione w tym zgromadzeniu, niechaj nasze serca oglądają Ciebie, niechaj nasza dusza rozkoszuje się Tobą. Proszę, kochany Panie, o każdego z nas, proszę o dzieci, byś dotykał się ich serc i wzbudzał w nich tą zbawczą wiarę, aby i one pokochały Ciebie, zaufały Tobie i uniknęły skażenia tego świata. Prosimy. Amen.